W takim razie zapraszam teraz na prelekcję Katarzyny Gracz, również pracownika naukowego w Instytucie Prawa Cywilnego, Wydziału Prawa. Wodkoczny. Przepraszam, uzyskałem złe informacje. W każdym bądź razie prelekcja będzie poświęcona wolnym licencjom w polskim prawie autorskim. Witam. Zapraszam. E, Katarzyna Gracz, jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w tej chwili doktorantką w Szkole Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Także pretoryngiem naukowym jeszcze nie. Dziękuję bardzo. E, Dziękuję bardzo za zaproszenie na konferencję. stanęłam tutaj przed takim trudnym zadaniem wypowiadania się w takim wybitnym gronie. W związku z tym e, czuję się troszeczkę zestresowana. Zwłaszcza, że tak naprawdę większość tych rzeczy, które chciałam powiedzieć, już zostały powiedziane. Dlatego spróbuję może troszeczkę inaczej. E, dla mnie termin, e, te, tytuł mojego referatu brzmi Wolne licencje w polskim prawie autorskim. Dla mnie termin wolne licencje obejmuje zarówno licencje typu Creative Commons, jak i stanowiące ich pierwowzór licencje typu Open Source. Licencje typu Open Source jest to prawny filar modelu tworzenia i dystrybucji oprogramowania komputerowego z otwartym kątem źródłowym, wpisujący się jak najbardziej w problematykę wolnej kultury, czy też ruchu Open Content. Moja prezentacja poświęcona jest zatem obydwu tym typom wolnych licencji z uwzględnieniem różnic występujących ze względu na charakterystyczne cechy programów komputerowych, wyróżniające je na tle pozostałych dóbr intelektualnych. Tutaj też spróbuję zacząć troszeczkę inaczej. Cały dzień się mówimy o tym i wszyscy już wiemy, że licencje Creative Commons są licencjami, licencjami w rozumieniu prawa autorskiego. Tymczasem w takim popularnym rozumieniu nadal często pokutuje takie stwierdzenie, że ruch na rzecz wolnej kultury, ruch na rzecz wolnego oprogramowania związany jest z zrzeczeniem się, z, z, z, z się praw autorskich. Jak wiem, jest to koncepcja błędna. Tym niemniej ja chciałabym zacząć, ponieważ ta, taka rola mi przypadła troszeczkę inaczej niż wszyscy, zastanowić dlaczego w ogóle takie rozważania są i skąd y, to się bierze. Otóż y, geneza ruchu na rzecz wolnej kultury, wcześniej geneza ruchu na rzecz wolnego oprogramowania, była swego rodzaju efektem sprzeciwu wobec powszechnie przyjętego, bardzo rozbudowanego modelu ochrony praw autorskich. Prima facie ta geneza może skłaniać do przekonania, iż udostępnianie utworów na podstawie wolnych licencji opiera się o konstrukcję tego zrzeczenia praw. E, wskazuje na to również symbolika stosowana e, przez propagatorów e, wolnej kultury, w tym chociażby nazwana żartobliwie e, klauzula copyleft występująca w różnych licencjach wolnościowych, która nawiązuje żartobliwie do całkowitego odwrócenia założeń prawa autorskiego. Jak się zastanowimy nad teoriami filozofii prawa, które uzasadniają, czy też starają się wytłumaczyć e, potrzebę istnienia prawa własności intelektualnej, również możemy się zastanowić nad tym, czy te teorie prawne, e, czy, czy e, zasada wolnego licencjonowania nie stoi w opozycji także do tych teorii prawnych. Mamy bowiem do dyspozycji dwie takie najważniejsze teorie prawne uzasadniające istnienie systemu własności intelektualnej. Pierwsza, to jest e, teoria oparta o założenia utylitaryzmu prawnego, klasycznego utylitaryzmu prawnego, Johna Stuarta Milla oraz Jeremiego Bentama. E, ta e, teoria została gruntowana głównie w systemach e, Common law, tym niemniej w systemach prawa kontynentalnego, powołujemy się zazwyczaj na teorię pracy wywo wywodzącą się z dzieła Johna Locke. Obie te teorie zakładają, iż podstawowym takim immanentnym elementem systemu prawa własności intelektualnej jest zapewnienie wynagrodzenia twórcy za udostępnienie stworzonego przez niego dzieła. Z jednej strony mamy teorię zachęty, tą utilitarną, czyli incentive theory po angielsku, która mówi, że zastrzeżenie pewnych pól eksploatacji dzieł dla wyłącznego monopolu twórcy, który za odpowiednią opłatą może zezwolić na wkroczenie, swojego, na, na wkroczenie w sferę swojej prawnej wyłączności, jest niezbędną zachętą, takim niezbędnym warunkiem, bez której twórczość bądź szerzej działalność intelektualna w ogóle nie będzie dalej rozwijana. Zastrzeżenie na pewien czas praw na wyłączność twórcy w połączeniu z możliwością czerpania przez niego korzyści finansowych w związku z udostępnianiem dzieła jest zatem na gruncie tej teorii niezbędną zachętą, niezbędnym warunkiem, bez której jednostki nie podejmowałyby się trudu tworzenia. Z drugiej strony mamy teorię pracy, która wydaje się być bardziej dopasowana do yy, do tego nurtu wolnościowej kultury kultury otwartej ruchu open content, bo ona z kolei mówi o tym, że jednostka tworzy nie ze względu na jakieś specjalne zachęty, tylko ze względu na wrodzony popęd. To jest to, o czym tutaj na różne sposoby rozmawialiśmy dzisiaj przy okazji tej konferencji. I na gruncie tej teorii uznaje się, że dzieło jest połączeniem z jednej strony ogólnie dostępnych idei i koncepcji, z drugiej strony indywidualnym wysiłkiem twórczym jednostki. E, na podstawie tej teorii tutaj nie, nie tłumaczymy, że jednostka działa dlatego, że potrzebuje specjalnej zachęty i dlatego musimy bronić e, prawa, żeby tą zachętę jakoś e, zapewnić, tylko ta teoria stwierdza, że prawo własności twórcy przysługuje mu na mocy prawa natury. On włożył w to wysiłek i na mocy prawa natury, na e, tak właśnie teorii pracy przysługuje mu do tego paru. Zgodnie z tą teorią y, twórca staje się wyłącznym właścicielem dzieła nie dlatego, że musi być jakoś zachęcany, tylko dlatego, że takie ułożenie stosunków społecznych jest warunkiem sprawiedliwości, ładu społecznego, jest warunkiem realizowania prawa naturalnego. Dwie zupełnie y, odrębne koncepcje, jednak jak się zastanowimy nad nimi głębiej wydaje się, że obydwie one zakładają, iż monopol autorski na niektórych polach eksploatacji i związana z nim możliwość czerpania zysków z udostępnienia dzieła na zasadach odpłatności są konieczne dla rozwoju działalności intelektualnej. Jak wiemy na szczęście tak nie jest. Z kolei zasady tego wolnego licencjonowania zezwalają przede wszystkim na nieodpłatne wkroczenie w zarezerwowaną dla twórcy sferę praw i w związku z tym zdają się być w opozycji wobec tych teoretycznych założeń, zarówno wobec teorii zachęty, jak i wobec e, teorii naturalnej, teorii pracy opartej na, na założeniach w koncepcji loka. E, taki, ten wstęp filozoficzny mógłby uzasadniać troszeczkę skąd w ogóle takie mm, pomysły na to, że, że te licencje jednak zupełnie nie mają nic wspólnego z prawem autorskim, że jednak to jest zupełnie coś innego e, i stąd takie próbowanie przywoływania w różnych e, dyskusjach koncepcji w ogóle zrzeczenia się praw autorskich na mocy tych licencji. Wiemy, że licencje zarówno Creative Commons, jak i licencje Open Source powstały na gruncie prawa amerykańskiego, gdzie koncepcja zrzeczenia się praw autorskich jest możliwa. U nas ta koncepcja nie do końca jest już tak prosta do wprowadzenia w życie, ponieważ chociażby dlatego, że mamy prawa osobiste, które jak wiemy w wyzbyciu się nie, nie podlegają, nie można się ich zrzec. Jednakże zakładając nawet hipotetycznie, że taka możliwość jest w naszym systemie prawnym, chociażby na podstawie wspomnianego już artykułu 18 ust. 3 ustawy o prawie autorskim, która z jednej strony wymienia w sposób wyraźny kategorie praw, które z zrzeczeniu nie podlegają, równie, równie dobrze może być interpretowana na zasadzie a contrario, jako artykuł, który wskazuje, że pozostałe prawa z zrzeczeniu podlegają wydaje się, że w ogóle te rozważania nie mają znaczenia przy yy, przyjrzeniu się dokładnym, czy, czy przy dokładnej lekturze wolnych licencji, zarówno licencji typu open source, czy licencji typu creative commons. Ponieważ jak już tutaj wcześniej mówiliśmy... Yy, Twórcom, którzy decydują się na udostępnienie swoich dzieł na zasadzie wolnych licencji, wcale nie zależy na tym, żeby e, ich dzieła zostały zupełnie, żeby zupełnie wyżyć się praw autorskich, a wręcz odwrotnie, by zgodnie z, z systemem prawa autorskiego licencjonować e, dostęp do tych dzieł e, troszeczkę na innych zasadach niż, e, niż to przebiega na zasadzie takich e, tradycyjnych licencji. Tutaj można przywołać chociażby wypowiedzi ze z, z, z strony projektu GNO, tego najbardziej popularnego projektu w ramach ruchu na rzecz wolnego oprogramowania, w którym wyraźnie się mówi, że udzielenie licencji open source przebiega dwuetapowo. Na pierwszym etapie dokonujemy zastrzeżenia praw autorskich. Oczywiście nie my dokonujemy, tylko te prawa są zastrzeżone z mocy prawa. Następnie też dodajemy warunki, na jakich systemu udostępniać swoje oprogramowanie. W przypadku licencji Creative Commons to jest jeszcze prostsze, dlatego że licencja wprost mówi o tym, że utwór udostępniany, jest, utwór udostępniany na warunkach niniejszej licencji podlega ochronie prawa autorskiego i jego korzystanie możliwe jest tylko i wyłącznie na warunkach licencji lub na zasadzie prawa autorskiego. W związku z tym powróćmy do tej e, wspomnianej już e, dzisiaj koncepcji umowy licencyjnej e, i, i przypomnijmy coś, co już dzisiaj zostało powiedziane, że treść umowy licencyjnej polega na przyznaniu licencjobiorcy prawa podmiotowego do korzystania z chronionego dobra niematerialnego w zakresie udzielonego upoważnienia. Upoważnienie to uprawnia do korzystania z utworu na wymienionych polach eksploatacyjnych wchodzących w skład wyłącznych uprawnień podmiotu majątkowych praw autorskich. Umożliwia taka licencja zatem podejmowanie działań, które w przeciwnym wypadku byłyby całkowicie bezprawne. Źródłem upoważnienia jest umowa lub jak tutaj e, mówiliśmy, jak, jak wspomniał dr Machała, również e, istnieje koncepcja jednostronnej czynności prawnej. Jakbyśmy tego nie, nie w tym momencie nie rozstrzygnęli, to niewątpliwie musimy stwierdzić, że zobowiązanie licencjodawcy sprowadza się do obowiązku znoszenia, do obowiązku patii, polegającego na tolerowaniu pewnego stanu, w którym licencjobiorca wkracza w zakres sfery uprawnień licencjodawcy poprzez korzystanie z udostępnionego dobra. Czyli konsekwencją tej licencji jest utrata przez podmiot majątkowych praw autorskich możliwości podnoszenia przeciw licencjobiorcy jakichkolwiek roszczeń ochronnych z tytułu naruszenia praw wyłącznych. O ile działa? On w zakresie przyznanych mu eee, W związku z tym przypomnieć musimy to, co też już e, dzisiaj zostało powiedziane, e, że licencja zgodna z prawem autorskim e, powinna w dosyć wyraźny sposób, w sposób wyraźny wymieniać pola Lataci, które są nią objęte. Wymóg ten jest jak najbardziej spełniony zarówno w odniesieniu do licencji typu open source, jak i licencji Creative Commons, o, tym, o czym też dzisiaj była mowa, w związku z tym nie będę już do tego e, dalej e, wracać. Natomiast to, co jest interesujące, to to, że oczywiście te pola eksploatacji są znacznie szersze w porównaniu do pól eksploatacji, które się pojawiają w normalnych, takich tradycyjnych licencjach. Tym niemniej absolutnie nie powoduje, nie, nie, nie prowadzi to nas do wniosku, że licencje Creative Commons, czy licencje Open Source licencjami w rozumieniu e, prawa autorskiego nie są. E, mamy więc licencję, która wyraźnie wymienia pola eksploatacji e, i kolejnym, e, kolejnym powodem dla którego nie wolno nam myśleć o tym, że, że cokolwiek y, mamy wspólnego z, z wyzbyciem się praw autorskich, jest wspomniana już tutaj konstrukcja y, mówiąca o tym, być może jest to, y, tak jak tutaj dr Machała powiedział, błędna koncepcja, koncepcja mówiąca o tym, że przyznajemy pewne uprawnienia pod warunkiem w rozumieniu prawa cywilnego. jednakże nawet jeżeli nie rozumiemy tego jako warunek rozwiązujący, tym niemniej zdecydowanie tutaj podmiot praw autorskich wyznacza nam granice, w których e, możemy z danego utworu e, korzystać. E, chciałam tutaj w tej części opowiedzieć o tym, w jaki sposób zawierana jest indywidualna umowa licencyjna, natomiast wydaje mi się, że to nie ma sensu, ponieważ to już zostało powiedziane. Tym niemniej chciałabym mm, wspomnieć o jednej istotnej rzeczy, która e, chyba tutaj jeszcze nie padła. Mianowicie, e, z, jak wiemy, e, wystarczającym dla obywateli. Danego utworu, udostępnienia danego utworu jakąś licencją wolnościową jest umożliwienie potencjalnemu licenciobiorcy zapoznania się z tekstem licencji. Jak tutaj przedstawiał Alek, sądy stwierdziły, że nawet takie dosyć utrudnione udostępnienie poprzez przejście kolejnych stron jest wystarczającym poinformowaniem, na jakich zasadach jest to przedstawiane. W związku z tym chciałam stwierdzić, że informacja o warunkach udostępnienia danego dobra intelektualnego jest skierowanym do nieograniczonego kręgu odbiorców, czyli ad Intertas personas, oświadczeniem oferującym użytkownikom niewyłączne prawa korzystania z dobra na wyznaczonych przez daną wolną licencję polach eksploatacyjnych. Warto podkreślić, to co właśnie mówiłam, że tutaj jeszcze nie padło, że przy udostępnieniu dóbr intelektualnych w postaci cyfrowej za pośrednictwem internetu E, oświadczenie, oświadczenie oferujące udostępnienie dobra na podstawie wolnej licencji powinno być traktowane jako stanowcza oferta zawarcia umowy, nie zaś jak w przypadku e, składania ofert drogą internetową w przypadku zapraszania, w przypadku składania ofert na, na jakieś dobra materialne. Zatem mamy do czynienia ze stanowczą ofertą zawarcia umowy, nie ze z zaproszeniem do składania ofert. Nie mamy zaproszenia do składania ofert, nie mamy inwitacji od oferentów, jak to ma miejsce w przypadku innych rodzajów towarów i usług oferowanych w sieci. Wynika to oczywiście ze specyfiki cyfrowych dóbr intelektualnych, które mogą być dowolną ilość razy zwielokrotniane, w związku z czym nie istnieje zagrożenie, by oferujący nie mógł zaspokoić wszystkich zainteresowanych przyjęciem oferty. E, nawiązując do tego, co, co już również tutaj padło na tej sali, chciałam e, zaznaczyć, że przyjęcie oferty przez e, użytkownika, e, chociażby poprzez ściągnięcie z internetu, e, nie jest jeszcze momentem, w którym zawierana jest wolna licencja zarówno w podniesieniu do e, licencji na oprogramowanie open source, jak i w podniesieniu do wolnych licencji. E, Moment, w którym ta licencja zostaje zawarta jest momentem dopiero w tym, w którym użytkownik wkracza w monopol praw autorskich, w tą strefę, w którą nie jest uprawniony do korzystania na mocy licencji ustawowej w odniesieniu do oprogramowania z otwartym kodem źródłowym bądź na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego w odniesieniu do pozostałych dóbr. W związku z tym dopiero od momentu, w którym wkraczamy w strefę zarezerwowaną zwykle do monopolu praw autorskich mamy do, do czynienia z y, zawarciem umowy. Wszystko co występuje wcześniej na zasadzie dozwolonego użytku bądź y, licencji ustawowej nie jest objęte postanowieniami licencji. To, co zostało również dzisiaj już wspomniane, to to, że nie mamy do czynienia ze sublicencjonowaniem, co jest już oczywiste na gruncie licencji Creative Commons. Wcześniej nie było tak oczywiste na podstawie licencji open source, natomiast nie było oczywiste w rozważaniach doktrynalnych, ponieważ dosyć oczywiste w założeniach twórców tych licencji. W przypadku licencji Creative Commons mamy nawet wprost stwierdzenie, jak już dzisiaj to zostało powiedziane, że licencjobiorca nie może udzielać sublicencji. Nie mamy więc do czynienia z kolejnym łańcuszkiem sublicencjonowania, tylko z udzielaniem równoległych licencji. To jest o tyle istotne, że jeżeli uznamy prawidłowość koncepcji, zgodnie z którą zezwolenie udzielane jest pod warunkiem rozwiązującym, to w momencie, kiedy użytkownik łamie postanowienia licencji, ta licencja wygasa i wyłącznie w odniesieniu do niego. Nie wykaza w odniesieniu do pozostałych osób, które od niego tą licencję uzyskały. W związku z tym widzimy, że jak najbardziej mamy do czynienia tutaj z licencją o zrozumieniu prawa autorskiego. Tym niemniej nie oznacza to, jak już wiemy też po tej dzisiejszej konferencji, że nie ma tu żadnych problemów e, związanych z taką stycznością pomiędzy tą ideą wolności a, a ideą własności intelektualnej reprezentowanej przez prawo autorskie. Pierwszy problem, który został tutaj już poruszony przy okazji licencji Creative Commons, natomiast nie został jeszcze poruszony w odniesieniu do tych pozostałych licencji wolnościowych, licencji open source, to problem nieznanych u eksploatacji. W przypadku licencji Creative Commons problem ten został rozwiązany, ponieważ jak dzisiaj już zostało powiedziane, licencje wyraźnie stwierdzają, że że upoważniają one do korzystania e, z danego dobra tylko e, w zakresie e, pól eksploatacji z danych w momencie udzielania licencji. Tym niemniej w przypadku licencji typu open source, licencji na oprogramowanie, kwestia ta nie jest już tak oczywista. Wynika to głównie z takiego przyjętego modelu e, aktualizacji y, licencji na oprogramowanie open source. I tak przykładowo w najbardziej popularnej licencji GNU-GPL istnieją postanowienia, zgodnie z którymi dane oprogramowanie można objąć tą licencją, bądź każdą następną aktualizującą ją licencją. No tutaj pojawia się problem, problem związany z, tym, z tą kwestią nieznanych pól eksploatacji, ponieważ łatwo sobie wyobrazić, zwłaszcza w tym rynku informatycznym, który bardzo szybko się rozwija, że nowa licencja GNU będzie przewidywała takie pole eksploatacji, które w ogóle nie były znane w momencie udostępniania danego programowania. W związku z tym z jednej strony mamy upoważnienie do korzystania z oprogramowania na zasadach tej licencji, bądź każdej następnej, z drugiej strony mamy taką sytuację, w której kolejne licencje mogą y, upoważniać do korzystania na polach eksploatacji wcześniej nieznanych. W związku z tym wydaje się, że na gruncie polskiego prawa w takiej sytuacji udzielone w, zmodyfikowanej wersji, udzielone w zmodyfikowanej wersji licencje upoważnienie należałoby uznać za nieskuteczne, jednakże tylko w tym zakresie, w którym odnosi się ono do pól eksploatacji nieznanych w momencie udostępnienia danego dobra. Istnieje też kontrowersyjna koncepcja profesora Barty i profesorów Barty Markiewicza, którzy powołują się na... na artykułu na, na artykuł kodeksu cywilnego, mówiące o zgodnej woli stron. E, przywołują oni tutaj całą filozofię założenia ruchu wolnej kultury, założenia e, ruchu na rzecz wolnego oprogramowania i mówią o tym, że sama idea uwolnienia oprogramowania polega na tym, że chcemy udostępnić oprogramowanie jak największej ilości osób, udostępnić możliwość jego przetwarzania, aktualizowania, ulepszania następnie rozpowszechniania jak największej ilości osób i nam na tym, żeby zmodyfikowana wersja tego programowania trafiła do jak największej liczby odbiorców. W związku z tym zgodnie z tą koncepcją profesora Barti Markiewicza należałoby uznać, że zgodnie z, z ideą, która, która przyświeca temu licencjonowaniu na zasadach open source, uznać należałoby, że twórca, jak najbardziej twórca oprogramowania, jak najbardziej ma prawo skorzystać z takiej licencji także na przyszłość na także na te, na te pola eksploatacji, które wcześniej nie były znane. Jak powiedziałam, jest to koncepcja dosyć kontrowersyjna. Wydaje się, że ta pierwsza jest koncepcją bardziej obowiązującą. Kolejny punkt to, to wspomniany oczywiście już dzisiaj czasowy charakter wolnych licencji, czyli kwestia problematyczna związana z tym, czy te licencje są faktycznie trwałe i nieodwołalne, czy nie. Tutaj też nie będę już powoływać tego, co doktor Machała i, i wszyscy moi poprzednicy powiedzieli o tym, że istnieje możliwość wypowiedzenia licencji, zwłaszcza w sytuacji, gdy twórca powołuje się na uzasadniony interes, natomiast spróbuję przytoczyć tutaj koncepcję jeszcze raz profesora Barty Markiewicza, którzy mówią, że w takiej sytuacji oświadczenie woli zmierzające do wypowiedzenia wolnych licencji, to zarówno, zarówno licencji na wolne oprogramowanie, jak i licencji Creative Commons, ruchu wolnej kultury, wypowiedzenie takich licencji uznać należałoby za oczywiście sprzeczne z zasadami współżycia społecznego na podstawie artykułu 58 paragraf 2 kodeksu cywilnego bądź e, nawet, twierdzą profesorowi, e, stanowiące nadużycie prawa dokonane przez uprawnionego do danego dobra intelektualnego. Profesorowie twierdzą bowiem, że po raz kolejny powołując się na ideę e, bądź to ruchu na rzecz wolnego programowania, bądź to ruchu na rzecz wolnej kultury, że skoro decydujemy się na, na dopuszczenie utworu na takich zasadach, skoro przyświeca nam jakaś idea filozofii, prawa, powiedzmy sobie, alternatywnej do tych wcześniej wymienionych, to każde późniejsze wypowiedzenie tej licencji no, jest niezgodne z tymi zasadami współżycia w ramach tych poszczególnych wspólnot, czy to wspólnot Creative Commons, czy to wspólnoty e, Open Source. Jest również niezgodne z zasadami współżycia społecznego zdaniem profesorów, ponieważ w szczególności w odniesieniu do y, wolnego oprogramowania dajemy użytkownikom poczucie pewności, że cokolwiek zrobią dalej z tym oprogramowaniem, co będzie zgodne z licencją, nie, nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych y, Konsekwencji. W tym momencie, gdybyśmy odwołali y, licencję, negatywne konsekwencje spłynęłyby oczywiście na użytkowników, którzy w dobrej wierze, chcąc przysłużyć się idei, rozwijali y, dane oprogramowanie. Więc tylko chciałam zasygnalizować, że jest tu właśnie taka koncepcja mówiąca o tym, że być może to wypowiedzenie należałoby uznać za oczywiście sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Kolejna kwestia problematyczna, która się pojawia i też oczywiście już powołana, to kwestia nieodpłatności, e, o której e, mówiliśmy wcześniej. Jak wiemy, zgodnie z polskim prawem autorskim, występuje pewna grupa, pewna kategoria wynagrodzeń twórcy zapisana w artykule 18 ust. 3, które nie podlegają zrzeczeniu się. No i niestety tutaj wyraźnie trzeba powiedzieć, że, że jest tu jakaś sprzeczność z ideą całkowitego zwolnienia z odpłatności, całkowitego nieodpłatnego u udzielania tych licencji. No z tą naszą Polską Regulacją Prawno-Autorską. Ciekawa e, kwestia e, związana jest także z kwestią osobistych praw autorskich, a w szczególności e, rozwijaniem e, wolnego oprogramowania czy oprogramowania z otwartym e, kodem źródłowym. Dlatego, że często w takich dyskusjach na temat no nie wiem, plusów i minusów takiego rozwiązania mówi się o tym, że w takiej tak zwanej, bazarowej metodzie tworzenia oprogramowania, gdzie każdy może wszystko, gdzie, gdzie wszyscy razem współpracują, gdzie jest bardzo dużo twórców, no może dojść do naruszenia praw osobistych, ponieważ nie wiadomo kto jaki, jaki element stworzył, kto, kto odpowiada za który fragment oprogramowania. Wydaje się, że kwestia ta nie jest aż tak bardzo ważna w odniesieniu do pozostałych utworów, które są licencjonowane na zasadach Creative Commons, tym niemniej pewne problemy niewątpliwie występują. Jednakże zależy, należy zauważyć, że mimo tej, powiedzmy sobie, chaotycznej, mogłoby się zdawać konstrukcji tworzenia oprogramowania, czy też padarowej e, metodzie tworzenia, e, tworzenia tych programów, tak naprawdę licencje, wolne licencje, w szczególności e, licencje typu open source, bardzo dbają o to, żeby e, prawo, m, osobiste prawa autorskie, w szczególności zaś e, prawo e, do oznaczenia autorstwa i to w, w prawo w tym aspekcie pozytywnym, prawo do autorstwa i prawo do autorstwa w aspekcie negatywnym, żeby były jak najbardziej przestrzegane. Związane jest to tak naprawdę z samą ideą powstania, najpierw ruchu wolnego oprogramowania, później ruchu na rzecz wolnej kultury. Dlatego, że jak się zastanowimy, Jakie cele mogą przyświecać osobom zgadzającym się na licencjonowanie, na zasadach wolnych licencji, to na pewno znajdziemy bardzo wiele. Na pewno wiele ludzi chce się po prostu podzielić swoją twórczością, na pewno wiele ludzi chce się przyczynić do rozwoju dostępu do wiedzy, to o czym mówił dzisiaj Alek. Jednakże wydaje się, że również wielu osobom przyświeca taka nadzieja na to, że, że dzięki tym licencjom, i to zarówno w wersji open source'owej na oprogramowanie, jak i w wersji Creative Commons. Dzięki tym licencjom będą mogli się wypromować. Dzięki tym licencjom będą mogli zyskać renomę. Dzięki tym licencjom e, zostaną rozpoznani e, w środowisku. Stąd też licencje te e, w bardzo dokładny sposób e, dbają o to, żeby osobiste prawa autorskie, w szczególności prawo do e, autorstwa e, były przestrzegane. Tutaj chociażby e, tak zwane klauzule atrybucji, czy w przypadku licencji e, Open source typu akademickiego, tak zwana klauzula reklamowa, która zakazuje, e, na po, zakazuje powoływania, wykorzystywania informacji o twórcach pierwotnego oprogramowania dla promocji i uwiar uwiarygodnienia oprogramowania powstałego na jego podstawie. E, tym e, powoli chciałabym e, zakończyć wracając do tego, co powiedziałam na samym początku. E, Mianowicie powiedzieliśmy o tym, że wielu twórcom być może przyświeca właśnie idea chęci promowania swoich umiejętności, chęci bycia rozpoznawanym przez rówieśników, to tak zwane peer review, chęci bycia zauważonym, dostrzeżonym, chęci wyrobienia sobie renomy. W związku z tym tak naprawdę moglibyśmy odwrócić te teorie filozofii prawa, własności intelektualnej, o których powiedziałam na samym początku, które zdawałoby się stoją w opozycji wobec idei wolnej kultury i pokazać, że tak naprawdę także za pomocą tych filozofii, tych teorii filozoficznych jesteśmy w stanie wytłumaczyć teorie wolnego licencjonowania, teorie licencjonowania na zasadach licencji Creative Commons czy licencji Open Source. Otóż dosyć proste wydaje się to w odniesieniu do teorii pracy opartej na, na dziełach Loka, który przecież powiedział, że człowiek tworzy nie ze względu na jakąś zachętę. Człowiek tworzy, bo potrafi. Człowiek tworzy, ponieważ ma taki wewnętrzny pęd, a to, że udzielamy mu do niego praw, praw do, do danego utworu jest tylko wynikiem pewnej sprawiedliwości. Tak, ta sprawiedliwość jest jak najbardziej zachowana, zachowana chociażby pod postacią bardzo uważnego przestrzegania praw osobistych. A zastanówmy się nad drugą stroną, nad drugą teorią, teorią incentive theory. Pierwotnie mogłoby się wydawać i w wielu takich pobieżnych artykułach mówi się o tym, że no właśnie, podstawowa zachęta, zachęta finansowa, bez której tak naprawdę tworzenie nie byłoby możliwe. Oczywiście tą teorię możemy wykorzystać także dla naszych potrzeb. Wystarczy tą zachętę, tą incentive zamienić na coś innego niż zachęta finansowa. Jak widzieliśmy, jak tutaj prezentował wcześniej Alek, jak widzimy z y, powodzenia y, tych licencji, jak widzimy z tego, jakim się one cieszą, jaką się cieszą popularnością. Najwyraźniej jest jeszcze jakaś inna zachęta. Być może o tej zachęcie też myślano przy tworzeniu koncepcji zachęty. Mianowicie zachęta tworzenia dla innych, zachęta tworzenia dla bycia rozpoznawanym, zachęta tworzenia dla podzielenia się własną twórczością. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania o sali? Pan Krzysztof. Mikrofon jest na sali, zdaje się. Już mamy. Jeśli można trzy takie komentarze, pytania, jakie mi się nasunęły w trakcie. Po pierwsze. Yy. Wydaje mi się, że wiele tych kwestii, wątpliwości, które tutaj były prezentowane, one, znaczy to nie jest tylko do Pani komentarz taki, taki ogólny po tej sesji, one z, być może nawet z większym natężeniem yy, są obecne w tak zwanym, w tym, tym tradycyjnym, jak niektórzy mówią, a ja określam to modelu własnościowym licencjonowania. Ja w swojej zawodowej praktyce, która to jest krótka, ale jakaś tam jest, spotykam się bardzo często z licencjami zawieronymi, udzielanymi przez jakichś podwykonawców, wykonawców, są, bardzo często są to jakieś są to jacyś producenci systemów informatycznych ale nie tylko, są to też fotografowie tego typu osoby i co tam w tych licencjach czasami czyli umowach o przeniesieniu prawa autorskiego można spotkać, to powiedziałbym, że wolałbym, żeby te osoby udzielały tym, tym swoim zleceniodawcom licencji Creative Commons bo jeżeli taka osoba przychodzi z poradę prawną, bardzo często okazuje się, że z tej umowy tak naprawdę ona nic nie nabyła, Zastrzeżenia są tego typu, że, że mówimy, mowa jest o wszelkich polach eksploatacji, nawet przyszłych. Zastrzeżenia są tego typu właśnie, że licencji nie można wypowiedzieć bez żadnych dodatkowych wyjaśnień itd., itd. Druga rzecz, kwestia tego, że bardzo często są takie zarzuty, że w takim modelu, gdzie wszyscy mogą wszystko zrobić, bardzo często będzie dochodziło do naruszenia praw osobistych. Wczoraj rozmawiałem z moim kolegą, który pracuje, w, z prawnikiem, pracuje w jednego z polskich bardzo duży producentów programowania, ja się go zapytałem, dobrze, czy wy macie tam jakieś procedury, które zapewniają, że ci wasi informatycy nie skopiują, na przykład jakiegoś kodu na licencję open source, która wymaga udostępnienia później kodów źródłowych yy, odbiorcom tego oprogramowania. Czy przypadkiem w ogóle dbacie o to, żeby oni na przykład nie przynieśli jakiegoś kodu, który napisali dla poprzedniego pracodawcy, bo o, jest fajne, że kiedyś go pisałem, można go wykorzystać ponownie. On powiedział, no nie, nie mamy takich procedur, a jest to jeden z większych producentów programowania w Polsce. Natomiast to, co obserwujemy na przykładzie społeczności rozwijającej jądro Linuxa, jest to jeden z najlepiej oznaczonych pod względem autorstwa kodów źródłowych. Nie, nie, nie mogę powiedzieć, że każdy patch do jądra Linuxa jest podpisany, ale są osoby, które dbają o to, żeby było można wyraźnie stwierdzić, kto dany patch napisał. Nie, nie, nie tylko po to, żeby, żeby oddać mu szacunek jako autorowi, ale żeby zwrócić się do niego, jeżeli trzeba będzie poprawić, bo to nie jest tak, że to oprogramowanie jest puszczane i później nikt się nim nie zajmuje. I tak nawiązując do tematu sesji, która będzie po przerwie obiadowej, chciałbym, bo wydaje mi się, że takim najistotniejszym, czy najbardziej ciekawym zagadnieniem, które tutaj często padało, są te niezbywalne wynagrodzenia. I teraz tak, tak jak mówiłem, licencje Creative Commons, zwłaszcza w tej nowej wersji wyraźnie stwierdzają, że to niezbywalne wynagrodzenie, skoro jest niezbywalne, co się twórcy należy i wydaje mi się, że warto się zastanowić nad pytaniem, to jak zrobić, żeby to niezbolalne wynagrodzenie rzeczywiście do tego licencjodawcy licencji creatywką trafiło? Mowa tutaj na przykład o wynagrodzeniu za czyste nośniki pobierane przez organizację zbiorowego zarządzania, mowa też głównie, znaczy głównie w odniesieniu, znaczy w odniesieniu do utworów audiowizualnych o wynagrodzeniu z artykułu 70. Będziemy, tak jak już tutaj padło, za parę dni nastąpi premiera filmu na Big. Backbunny, który będzie wydany na licencji Creative Commons. Już dawno temu była premiera firmu Star Trek, tego, tej, tej parodii Star Trek'a w Finlandii. Są to utwory audiowizualne. Na mocy polskiego prawa twórcom, współtwórcom tych utworów należy się niezbywalne wynagrodzenie, które jest pobierane przez organizację zbiorowego zarządzania i ono należy się tym twórcom. Chciałbym zapytać, w jaki sposób moglibyśmy zapewnić, że oni to wynagrodzenie dostaną, jeżeli to wynagrodzenie im z mocy prawa e, przypada i nie dyskutujemy o tym, żeby te przepisy uchylić. E, to, to takie trzy komentarze. Dziękuję. Ktoś są jeszcze jakieś odpowiedzi, komentarze, pytania? Tutaj jedno. Jak Politechnika Warszawska, A może skąd skomentuję, bo ciekaw jestem, jaki to, jest, jaki to jest producent oprogramowania, bo akurat z mojego doświadczenia międzynarodowi producenci oprogramowania, którzy działają w Polsce, mają zwykle już teraz bardzo rygorystycznie przestrzegane systemy kontroli i kodu źródłowego. Akurat tutaj ostatnie doświadczenie, z tą, z tą firmą mieliśmy dosyć sporo do czynienia, to firma Samsung, koreańska. Jak wiadomo, w Korei akurat południowej to przestrzeganie praw autorskich sensu largo w ogóle nie jest czymś, na co się specjalnie zwraca uwagę, ale z racji że tejże oni robią programowanie, które sprzedawane jest na świecie to muszą dokładnie powiedzieć jakie komponenty między innymi open source, były wykorzystywane więc ja przypuszczam, że ta firma wcześniej czy później tego rodzaju system sobie wdroży, a jak nie wdroży to ją do tego zmuszą partnerzy. Nie będzie miała innego wyjścia. Dziękuję bardzo. Dobrze, już tak, króciutko. Mhm. Ja chciałem jeszcze uściślić, że o ile licencja Creative Commons e, zawiera bardzo wiele typów to licencji open source jest wiele jest open source sensu e, które po, le, po prostu oznacza otwarty kod źródłowy w stanie na czas życzenia się praw majątkowych licencja e, GNU jest licencją wirusową, tak zwaną copyleft, czyli każdy następny uczór musi na tej samej licencji opublikować. Tak naprawdę taką informatyczną czystą licencją jest BSD License, której kod możemy w dowolnym programie wykorzystać i nie musimy chyba nawet o tym za bardzo informować. I tak jeszcze takie podsumowanie, to co łączy wszystkie licencje w praktyce, to jeśli wykorzystujemy je w obrocie gospodarczym, to opodatkowanie, też w kontekście darowizny. W jaki sposób po prostu będą nas podat... urząd podatkowy będzie nas podatkował do wykorzystywania tej wolnej kultury? Dziękuję. Dobre podsumowanie. Mili Państwo, mam mały poślik i z racji tego, że staram się zadbać o Państwa doznania kulinarne, przedłużmy tę przerwę obudową do 13.10.